Serdecznie witamy dzisiaj, w niedzielę, msza w jednym z tutejszych kościołów. Można powiedzieć, że jesteśmy w Indiach Zachodnich. Co ty, kurwa, lepszki robisz w Indiach? Nie. To są Indie Zachodnie. Miałeś być w Panamie, w Kostaryce, gdzieś tam jeszcze, gdzie w jakichś Indiach? W Indiach Zachodnich. E, powiem Wam o co chodzi z tymi Indiami zachodnimi później, dlaczego się tak nazywają czyli witam Was San Martin Philips, Philipsburg bardzo ładne miasto, nieprawdaż? Nazwa mówię jeszcze nie dotarłem do jego idę e, idę z problemami dzisiaj małymi, bo y, taksówka z lotniska tu na koniec wyspy okazała się y, drogocenna znaczy kosztowała trochę więcej niż się spodziewałem no ale tak jak słyszeliście w, w ostatnim podcaście czasami się coś oszczędzi jedzie się na gapę a czasami trzeba wydać więcej więc, więc tak to jest zatem o, chyba mi się chwilowo tu nie podoba, nie wiem czemu wybrałem tutaj te kilka dni, w sumie chyba mógłbym przyjechać spokojnie na dwa nie na cztery i przyjechałem tutaj ze względu na lotnisko ze względu na samoloty I chyba znalazłem miejsce jak najbardziej oddalone od lotniska i od samolotów ale ale cieszmy się ciepłą pogodą słońcem, którego ostatnio mi brakowało i cóż Fresh Pound supermarket, pójdę kupić jakąś wodę, bo gorąco tutaj syf i gorąco ogólnie żebiący. więc yy, witam Was serdecznie w takim średnim nastroju, ale zobaczymy co z tego będzie i wrócimy, wrócimy po chwili gorąco jest jak Pierun ale to są Karaiby, to są Indie zachodnie, powiedziałam wam w pierwszym wejściu, żeby, że wytłumaczy wam o co chodzi z tymi Indiami zachodnimi, ale tak to było w XV wieku, kiedy wszyscy poszukiwacze przygód i nowych lądów szukali nowej drogi do Indii i właśnie myśleli, że dopływają właśnie gdzieś tutaj w te rejony, gdzie jestem myśleli, że to są, że to są Indie no ale że płynęli na zachód to nazwali to po prostu Indiami Zachodnimi czyli tutaj te wyspy Guadelupa Martynika, San Martę um, no i wiecie takie różne, o jakie ładne dziewczyny idą, kurde marczysz mm, ładne dziewczyny, musiałem trochę przerwać na kilka sekund, bo przecież znowu ładne dziewczyny, korcza. dużo tutaj ładnych dziewczyn no i właśnie Guadalupe, Martinika, tutaj właśnie Antigua te wyspy, w każdym razie witam Was z Indii Zachodnich witam Was także z Zdzisławą Sośnicką którą mogliście przed chwilą słyszeć tak jakoś przygotowując się do jego wyjazdu muszę przez ulicę przejść, tu jest taka dość ruchliwa ulica która idzie właśnie od niebytej granicy holendersko-francuskiej tutaj do Philipsburga. Trochę ruchliwy. Jest to szlak, więc muszę sobie przejść. E, może usiądę sobie na przystanku autobusowym. E, taki dziwny jest jestem przystanek, ale jest. W każdym razie przechodzę. Lewa, prawa, lewa, prawa. E, co chciałem powiedzieć? E, Wydzisława Susicka i i mówiłem wam e, prawie w każdym podcaście, że będzie trochę muzyki, że będzie trochę różnych e, e, muzyczek na końcu. Ostatnio troszkę to zaniedbałem, bo trochę te podcasty były w biegu i trochę mi się nie chciało. I, no nie to, że mi się nie chciało, ale, ale jakoś tak muzyka mi gdzieś nie pasowała. A teraz, y, y, y, kiedy byłem ostatni raz y, y, y, w San Jose, gdzieś tam właśnie i w Puerto, Puerto Viejo dużo było właśnie takich e, karaibskich klimatów, dużo murzynów i tutaj tak samo, e, dużo karaibskich regowych klimatów, no i proszę bardzo, znalazłem, e, znalazłem piosenkę Zdzisławie Stośnickiej, a co, tańcz regę? E, Zdzisława też może, pomimo tego, że ma chyba milion lat już, e, ale wszystko wszystko w podcastach jest możliwe, zatem e, tańcz regę, to jest chyba takie wyjściówka na dzisiaj a ja cóż, witam Was z ruchliwej drogi do Philipsburga i mam zamiar się dzisiaj spotkać z Raselem. Rasel to jest mój kolega z pracy i muszę Wam powiedzieć właśnie dlaczego tu jestem dla wielu wyda się to dziwne ale proszę usiąść spokojnie, nie marczycie ehm, powiem Wam za chwilę dlaczego tutaj przyjechałem Powiedziałem wam w pierwszym wejściu, że przyjechałem tutaj ze względu na lotnisko. Tak, to było w pierwszym podcaście. Zaraz z lotniska zostawiłem bagaże i pojechałem sobie na parę godzinek na Macho Ale potem potem przyjechałem tutaj właśnie do Philipsburga. Oddalony ten kraniec wyspy jest jak najdalej od lotniska, jak wam powiedziałem. I też moje lokum takie nie za bardzo, ale mili ludzie i no, i daję radę, daje radę. No chyba, mówię, gorszego miejsca. Ups, Motor. Gorszego miejsca chyba nie mogę znaleźć pod względem lokacji. Niezłe. Takie hostelowe, typowe, ale muszę wam powiedzieć, po co tu przyjechałem. Bo już wiecie, że lotnisko plączy się dzisiaj w tym podcaście trochę. Ale tak to jest, gorąco, po prostu gorąco, gorąco, gorąco i się nie chce nic zrobić. Eee. Idę sobie powolutku. Eee przyjechałem tutaj ze względu na CPL T20 też co to jest CPL T20 CPL to jest Caribbean Premier League of Cricket czyli karaibska liga Krykieta. no dobrze, ale co Dawdziński ma wspólnego z krikietem właśnie i tutaj można by powiedzieć jest haczyk bo ja z krikietem mam bardzo dużo wspólnego od półtora roku bo graficznie obsługuje tą całą imprezę. Mała no, firma z Irlandii obsługuje wielkie, ogromne wydarzenie, bo to jest naprawdę wielkie, ogromne wydarzenie trwające miesiąc. E, gra 8 drużyn. E, każda drużyna rozgrywa 7 meczy w danym miejscu. Szybko wam wytłumaczę o co chodzi. E, że na przykład na Guadelupie jest 7 meczy, każdy, każdy z sobą gra, czy tam ileś tych meczy jest e, właśnie nie więcej niż 8. Potem przenoszą się na następny tydzień gdzie indziej, na następny tydzień gdzie indziej, na następny tydzień gdzie indziej. Także są w sumie w, w tych e, ośmiu miejscach, gdzie jest osiem zespołów. Czyli są Jamaica Tallahouse, Antigua, Barbados, e, Sun Kitts and Nevis. Co tam jeszcze jest? E, Antigua mówiłem, no nie pamiętam, ty, ty mówisz, jest osiem, ale jakoś nie mogę sobie... Przypomnieć, usiądę na chwilę, bo jest za gorąco, chyba żeby iść, i tam było za głośno koło ulicy. A ja tu jestem nad takim dużym zbiornikiem. Jak sobie spojrzycie na mapę, to jest w zasadzie to kiedyś było pewnie, chciałbym powiedzieć, morze, ocean, ale trochę takie zaświnione tutaj, stojące. Była taka mierzeja, i pewnie gdzieś, aby ją zasypało, albo coś. I, I no teraz jest wielkie takie jezioro, pewnie z pół metra ma głębokości, albo coś. Tak mi za ładne No ale wracam do krikieta. Wracam do krikieta. No bo pracuję w mojej firmie od pewnego czasu i w zeszłym roku właśnie moja firma, jakby to powiedzieć, nie wiem czy wygrała czy coś, ale mój szef jest australijczykiem. No jest i jest krykieciarzem i bombię tym kijem i muszę Wam powiedzieć, tak jak rok temu ym, trochę tak z marszu dostałem obsługę tej, tej, tej, tej wielkiej imprezy nie bardzo wiedziałem, co to jest krykiet nie bardzo jakoś miałem z tym doświadczenie ale zacząłem oglądać i naprawdę nie powiem Wam, że to jest ciekawe ale coś się w tym dzieje, w tym sporcie coś, coś jest takiego, że przyciąga i nawet tutaj w Dublinie gdzie jestem no oczywiście nie teraz, ktoś tu krzyczy z tyłu jest taki duży park jeden chyba z największych europejskich na świecie nawet, można powiedzieć największy park miejski, czyli Phoenix Park są pola do krykieta, to w zasadzie jest taka wygolona, można powiedzieć, kwadratowa e, m, przestrzeń i wokół tego okrągłe pole i sobie ludzie grają. E, m, no i coś w tym krykiecie jest, coś takiego, że, nie wiem, bejsbola amerykańskiego nie cierpię, futbolu amerykańskiego nie cierpie, a ten krykiet jest właśnie, coś w nim ciągnie. I tak jak powiedziałem, e, Indie zachodnie, e, San Martę. Tutaj akurat chłopaki nie grają ze San Martę, ale tutaj jest jakby w sumie najbardziej rozwinięty przemysł graficzno-drukarski, bo tutaj organizujemy właśnie druk pewnych rzeczy i pewnych różnych banerów i pierdołów. No, a każda wyspa jest 10-15 minut samolotem, gdzieś tam polecisz do Puerto Rico może troszkę dłużej, z godzinkę, nie całą, takim pierdzitkiem, co przyleciałem, The Havillandem Kanada ale tutaj mamy właśnie spotkanie z Raselem. mam się zobaczyć dzisiaj za pół godzinki tak to było, że w zeszłym roku też przyleciałem tutaj na 4 dni tylko właśnie sprawdzić to wszystko w sumie 16 godzin w podróży potem 2 dni tutaj i 16 godzin powrotu, ale ustaliliśmy wszystko było całkiem fajnie, sympatycznie, no ale teraz już przyjechałem jakby prywatnie zupełnie ale jakby to tak połączyłem właśnie z pracą, połączyłem to z tym, że musimy, dziś, musimy dzisiaj e, sprawdzić pewne rzeczy, musimy sprawdzić co zostało z zeszłego roku co musimy dorobić, co musimy drukować, spotkać się z ludźmi odpowiedzialnymi tutaj za druk bo Russell wraca do Irlandii um, chyba pojutrze ja wracam za niedługo on potem na początku chyba czerwca wraca ponownie wraca ponownie, czy można powiedzieć wraca ponownie? nie, chyba nie można powiedzieć wraca ponownie e, wraca, bo ta cała impreza się zaczyna właśnie gdzieś tak całkiem niedługo zatem zatem, tak to słyszycie tak to można powiedzieć widzicie troszkę zdjęć widziałem wczoraj właśnie chłopaków grających w krikieta gdzieś na takiej bocznej drodze jakby można powiedzieć osiedlowej no i fajne i fajne i fajne bo piłka tutaj trochę nie bardzo bo wszędzie góry wszędzie jakieś takie różne nierówności a do krikieta wystarczy kawałek ulicy zresztą do piłki chyba też co ja gadam za głupoty w każdym razie Wracam do tego, że mój szef to jest Australijczyk, drugi szef jest Irlandczyk, bo to sobie w zasadzie pracuję w australijskiej firmie, ale dla Irlandzkiej też robię duże rzeczy, no i robimy obsługę i w zeszłym roku było troszeczkę tak, zobaczymy jak to będzie, ale spodobało mi się, cała współpraca, wszystko i, i nasze reklamy, banery, no bo wiecie co, bo to jest w zasadzie robota... Jeszcze przeskoczę na inny temat. Planuję tak mniej więcej pod koniec roku, jak się wszystko uda zrobić Wam dla siebie przede wszystkim, ale też dla Was odcinek graficzny. Graficzny, czyli o mojej karierze graficznej, bo to już w zasadzie 20 lat, może nawet trochę więcej, 97 rok, 97, 2007, 2007 no już więcej. Więc, więc tak sobie planuję, ale zrobiliśmy wszystko dla nich, po prostu. Od takich nalepek, kurczę, który, która ma pani iść dzisiaj w toalecie, że toaleta męska w prawo, toaleta damska w lewo. Skończywszy na wielkich czekach, takich wiecie, co mają ogromne czeki, co dostają na 250 tysięcy dolarów, ci co wygrają, albo na Game of, Player of the Game, albo różne takie rzeczy. Więc tych rzeczy jest Ogrom, ogrom, ogrom, masywny ogrom, jeśli można by tak powiedzieć, takich graficznych, reklamowych. Mamy tutaj speca od animacji grafiki, takiej komputerowej, ale ruchomej też z Pawłem dużo rzeczy jest robione, czyli on robi na przykład takie filmy, różne przeszkadzajki, typu jak wpadnie jakaś, powiedzmy to, po piłkarsku bramka, to pojawia się na telebimach właśnie, że bramka, że tu, że takie różne tam rzeczy wyskakują, więc więc to nie tylko taka płaska jakby grafika moja, czyli wszelkiego typu właśnie mm, rzeczy, które są też na stadionie, bo na przykład cały stadion jest takim wielkim owalem i ten owal jest o, o, obrzucony jakby reklamami, no bo to są jakby sponsorzy i, i to jest wymagane, wymagane, no bo z tego żyje jakby całe CPL. Um, no ale wiecie co... Fajna to jest robota, bo nawet próbowałem troszkę krikieta tutaj w zeszłym roku w Dublinie. E, ciężki jest to sport, ale ciężki dla tych, co stoją na owalu, bo oni w zasadzie stają sobie tam trzy godziny, tyle ile tam trwa mecz i czekają na piłka aż nie wpadnie w ręce albo czasami się rzucają. No taka robota jest trochę taka, typu jak w amerykańskim e, e, baseballu, że na bazie jeden gra, a ci wokół sobie stoją i w zasadzie nic nie robią. No ale tu jest trochę inaczej, bo te mecze są bardzo krótkie. I tych meczy mówię, że jest 8 drużyn, każda gra z y, każdym y, w jednym miejscu i to w sumie szybko idzie, więc, więc to nie są takie 3-4 godzinne mecze jak to zazwyczaj są normalnie, tylko jest to w miarę szybko ze względu na upał, ze względu na wszystko. I... I, no, i że ludzie też w upale pewnie tak długo nie mogą siedzieć i, i każdy musi zobaczyć każdy mecz no jest to wielkie wydarzenie muszę wam powiedzieć tutaj na Karaibach no bo Karaiby wiadomo piłkarsko leżą może nie wiem Trinidad Tobago za, nas, za czasów tego Holendra jak on się tam Benhakera troszkę tam się wydobył z niebytu ale resta Haiti jeszcze z Polską przegrało chyba 7-0 albo 7-1 w 1974 roku. Ale tak to w zasadzie tutaj nie ma sportów, nic się nie dzieje. A krykiet ma się dobrze. Krykiet z Anglikami te 400-500 lat temu, jak tutaj kolonialnie podbijali, tak jak Wam powiedziałem, dlaczego to się nazywają Indie Zachodnie, przeszedł i, no i został. i Ma się dobrze i ja już pomału muszę iść, bo tak sobie stanąłem w cieniu pod drzewem, bo w zasadzie się nie da iść, chodzę od drzewa do drzewa, bo. bo gorąco strasznie kupiłem sobie wodę przed chwilą jakąś w chińskim sklepie. Chińczycy są wszędzie, po prostu kurwa są wszędzie. Sklep po prostu na końcu świata, gdzie jestem, gdzie mieszkam, Chińczyk prowadzi. Jakiś też taki o się czą coś tam ten. nie? Mówię, kurde, no przecież nie wiem, gdzie oni przecież jest ich kurde półtora miliarda na świecie, gdy nas jest 6, czyli co czwarty człowiek na świecie to prawie Chińczyk. Więc wszędzie, wszędzie się wcisną, wszędzie się wcisną. A ja cóż już powoli zmierzam do Philipsburga. Pójdę sobie może tutaj na, na szagę, przez trawę. Czemu nie? Coś tutaj hałasują. Muszę Wam powiedzieć, że Philipsburg. Hmm, czyli ja mogę tędy przejść? Mogę chyba tędy przejść i ten. Y, wygląda całkiem sympatycznie. Takie małe miasteczko. Z tego, co patrzałem na zdjęciach, bo jeszcze nie byłem, same sklepy. Same sklepy y, dla turystów, którzy przypływają wielkimi, ogromnymi, wypasionymi na Maxa y, statkami. Moja mama tutaj była chyba dwa razy. I właśnie w, są sklepy w zasadzie ze wszystkim. Aparaty, kosmetyki, no wiecie, takie kurde o to chyba pol, na tym to polegają chyba te rejsy statkami, że, że się płynie w nocy w dzień się wychodzi, idzie się do sklepu coś się kupuje, wraca się na statek nie wiem, chciałbym coś takiego kiedyś przeżyć na pewno się na coś takiego zapiszę ale to powiedzmy za 10, może za 15 lat będę stary, brzydki i będę miał taki głosek Kessling taki harczący i nie, nie będzie mnie wtedy chciał słuchać a ja zrobię taki podcast, nie wiem czy jeszcze będą wtedy podcasty ale damy radę, damy dziński da radę. Zresztą lubię to robić i sprawia mi to przyjemność. Zresztą mówiłem Wam ostatnimi czasy: te 11 maili, które dostałem, całkowicie mi wystarczą na kolejny rok, więc może nawet na dwa lata. Więc warto, warto, warto, warto i tyle. A ja, cóż, gadam 15 minut. Tam wejście, Czy dzisiaj prowadzi? będzie chyba pół godziny. Może jeszcze jakąś piosenkę karaibską na końcu puścimy. E, czekaj, może DAP polska grupa. Może nie po hiszpańsku, bo ciągle puszczaliśmy coś po hiszpańsku, a dzisiaj w podcaście może puścimy polskie piosenki. Zdzicha była na początku i e, jakiś dub w moim ogrodzie, albo coś, te klimaty, e, bo to dobre są e, dźwięki. A ja cóż, e, rozłączę się z Wami, spotkam się z Wami w, w pubie. Jestem mówiony z Rosselem. E, musimy pogadać jeden, dwa dni, ale fajnie. Nie uważacie, że Człowiek pracuje gdzieś w jakiejś małej irlandzkiej firmie. Znaczy firma jest taka średnio mała, ale jest. I robimy w zimnej Irlandii event coroczny, ogromny, wielki, w słonecznych Karaibach. Czyż to nie jest fajne? I jeszcze podróże biznesowe, tak jak w zeszłym roku, cztery dni. W sumie można powiedzieć, że główno widziałem, bo ciągle mieliśmy jakieś spotkania, na rady i pierdoły, ale było fajnie a w tym roku stwierdziłem, że połączę przyjemne z pożytecznymi na sam koniec mojej podróży, bo jeszcze ile tych podcastów zostało? Ten, następny, może jeszcze jeden, może tam, no może jeszcze cztery będą, maksymalnie pięć. Pierwszy czerwca się zbliża, a wiecie co jest 1 czerwca? Dzień dziecka, więc muszę się uwinąć z tym wszystkim e, szybko, e, może nagram jakieś podcasty. Gdzie tu jest przejście teraz? Cholera. Muszę chyba przejść przez ten murek. O e, Jezu Maria, moje stare kości już nie dają rady. Ubrałem się dzisiaj w taką bluzkę bez naramek, można powiedzieć. Taka koszulka robotnicza, biała, ale jest tak gorąco, że się nie da w t-shircie, bo po prostu jest całym okry. mokry. E, zatem e, do zobaczenia, w zasadzie nie, do usłyszenia w Philipsburgu, postaram się zagadać z Drusselem. E, może on da trochę głosu Ma bardzo fajny australijski akcent e, Może nie taki mega z serialu Na przykład Home Away To jest taki serial, który w Irlandii leci od zawsze I oni mają bardzo fajny Jakiś autobus wielki przejechał e, Przepraszam za te dźwięki Próbuję przejść przez drogę Jestem już na rondzie Jak pójdę w lewo to mam e, statki Dojście do portu Jak pójdę w prawo to pójdę do centrum I centrum jest po mojej tutaj Tu jest jezioro Czyli chyba dobrze idę, bo nie wziąłem dzisiaj tego y, iPada z sobą, y, z mapą, ale myślę, że sobie poradzę i będzie dobrze. W każdym razie y, to tyle i y, y, do usłyszenia z Philipsburga. Wiem niecistryk spadł Jan W budżecie tak śle, jak na wiecie. So it's really loud here, but we have a chance to talk to my close friend from my work, Russell. Russell is from Australia, but you know, just uh, we came here to work. You know, just at this time, it's you know, just uh, it's very important to you know, join some kind of pleasure and work. So we came here. Maybe Russell, maybe I'm just a little bit um, on a worky scheme. Let's let's call it this way. Uh, i talked about uh, CPL and cricket. Russell, what's going on with the cricket on San Martel? What's going on with the old Caribbean uh, Premier League cricket? How, first question, how we get this job? Well, we're very uh, we're very well known in international circles now. We're, we're, we're very much in touch with the right people. So we, uh, they, they started two years ago and the company that did it uh, just didn't do it very well. So. Yeah, our name got put forward, and, and uh, we got selected to do it, so... Yeah, the graphic designer last year did a very good job. Uh, the management team did a very good job. Outstanding. Yeah, outstanding. Yeah. So we're meeting, you know, just uh, again, you know. and um, we have a few changes, you know, just at this year. Uh, there is no one team is missing. Why? Yeah. They decided that uh, Antigua just wasn't wasn't able to support the franchise so they uh, St. Kitts is we were there last year as a neutral venue but St. Kitts they loved it the people in St. Kitts loved it so they gave them a team this year I think Antigua might come back at some stage but St. Kitts is the new team this year they're the they're the ones to watch so. uh, tell me something about cricket you know just because it's quite uh, important uh, sport in Caribbean also you know England and maybe Australia because you are from Australia and Have you ever, maybe it's a stupid question, but have you ever played cricket like a, on a um, not amateur level? Like, did you win something? No, no, no. I was always amateur. I Only meant to be working for cricket, but uh, no, cricket's huge. It's it's huge in the Caribbean. It's huge in Australia. It's um, it's a wonderful game, as you can see. Yeah, I know sure. you love it. You're a big fan now. Yeah, now I'm a big fan, and you know, just recently I was watching, you know, uh, some some uh, movies from last year but you know just uh, mm, cricket do you know some history how you know just uh, how it developed through from England to Caribbean it's probably some col colonialism is it a good word yeah I'd say the, the settlers or the, yeah. the people that, that came over from England probably bought it with them it's it's a game you can play with anything you see people playing on the beach or in backyards you can play it with a bit of, bit of wood and a bowl mm -hmm. is all you need so Although we're playing it at a stadium, you can play it in the backyards, you can play it anywhere you want. So it, it's kind of an easy game to play anywhere. So I think when the English settled all over the world, they kind of took cricket with them and, and that's, it ended up there. I mean, the weather in the, in the Caribbean is great for cricket, so it kind of yeah. fits in really Maked well. Naked ladies on a, you know, just a <laughs> on the stadium. Yeah. yeah, yeah. We went recently to check, in our know, stadiums, how they, you know, just uh, working for our commercials, for our... Parameter boards for hours, almost everything, so, you know, just uh, Russell and me just working, you know, today and tomorrow and day after tomorrow. Russell staying, I'm going home, so time to go. Uh, last question, uh, Russell, uh, who will win 2015 CPLT-20? I think St. Kitts will win. They're they're a good team this year, but I think Guyana will go very close. But uh, I know you're a big fan of Jamaica, but yes. I think St. Kitts is going to do it this year. Yeah, last time when I was last year, Jamaica gave me something. I just a Uh just to, you know. So that's why I'm a big fan of, uh, yeah. yeah, Talawas. Thank you so much, and uh, how to say goodbye in Australian? Bye. See ya. That's what I expected. To był Russell. Very really nice guy from somewhere. Lounder. Cześć. Tylko Hlander. Z ułatwienia podcastu. Nie tylko na oru. No to tyle dzisiaj myślę. Po co przedłużać? I jakaś pioseneczka na koniec? nie? Pewnie. To tyle. Do usłyszenia. I w rytmie rega żegna was. Redaktor. Jasno włosy, nie czarny Dawidziński Filip, nieregowy. Aczkolwiek, lubię, lubię.